Czytamy dalszy odcinek naszego <tryk> rozważania z listu do Rzymian, z 11 rozdziału, od 19 do 24 wiersza. Powiesz wtedy: Odłamane zostały gałęzie, aby ja był wszczepiony? Słusznie. Odłamane zostały z powodu niewiary. Ty zaś trwasz dzięki wierze. Zbijaj się w pychę, ale się strzesz. Jeśli bowiem Bóg nie oszczędził gałęzi naturalnych, nie oszczędzi też Ciebie. Zważ wtedy na dobrodliwość i surowość Bożą. Surowość dla tych, którzy upadli, a dobrodliwość Bożą względem Ciebie. O ile wytrwasz w dobroci, bo inaczej Ty będziesz odcięty. Ale i oni, jeżeli nie będą trwali w niewierze, zostaną szczepieni, gdyż Bóg ma moc wszczepić ich ponownie. Jeżeli ty odcięty z dzikiego z natury drzewa oliwnego zostaje wszczepiony wbrew naturze w szlachetne drzewo oliwne, o ileż pewnie zostaną wszczepieni w swoje drzewo oliwne ci, którzy z natury do niego, nie, do niego należą. Bóg ma zawsze taką możliwość i nikt nie może mu powiedzieć źle czynisz. Jeśli w tym przypadku, w dziewiętnastym wierszu by byłoby tak, gdyby te gałęzie były odłamane i nie byłoby nic szczepione. Ale Bóg jest taki, że jednak zawsze ma tych, którzy Mają to otwarte serca i chcą być wierni Jemu. Ale wiedzmy o tym, że choćby tylko jeden człowiek na ziemi dzisiaj był taki, który by prawdziwie Bogu służył, to dla Boga to jest zupełnie wystarczające. I choćby miał wszystkich ludzi, może powiedzieć, posłać na wieczne potępienie, to przecież On jest tym, który powołuje do życia i odwołuje. I nikt nie może mu powiedzieć, co czynisz, albo co czynisz źle, a co, albo co czynisz dobrze. Dlatego właśnie ten XIX wiersz przypomina nam, że odłamane zostały gałęzie, aby ja był wszczepiony. To jest pycha tego człowieka, który tak myśli. I tym samym yy, nie myślmy tak, że to ktoś jest niewierny a ja jestem lepszy. To tylko dzięki łasce Bożej jesteśmy tutaj, chodzimy, trzymamy Biblię, nawracamy się i tylko dzięki łasce Bożej w ogóle tak się stało, że Pan Jezus nam serca otworzył i teraz jesteśmy zbawieni, uratowani i idziemy do nieba. To nigdy nie jest tak, że to jest nasza jakaś tutaj możliwość, że my jesteśmy tacy lepsi od innych, że umiemy cokolwiek przeczytać, czy zrobić. Oczywiście szliśmy szeroką drogą, żeśmy zauważyli, że szeroka droga prowadzi na wieczne zatracenie, ale jednak był drogowskaz Nowy Jerozalem i żeśmy skręcili, a tam jest właśnie wąska ścieżka i wąska brama, która prowadzi do żywota. I to jest łaska. I to jest łaska. I dlatego chciejmy też Ciągle mieć w sercach naszych nie wychę, ale wdzięczność. Tu jest dalej napisane słusznie odłamane zostały z powodu niewiary. To jest właśnie problemem człowieka, że jest niewiara. Mówisz do niego uwierz Pana Jezusa, a ktoś mówi czy to prawda? Dzisiaj w ogóle jest całkowicie ludzie są zobojętniali, są obojętni na to, dlatego, że diabeł tak bardzo powywracał już wszystko w sercach ludzi, że wolą yy, ludzie udać się na daleki wschód albo daleki zachód, niż na miejscu, może powiedzieć, mieć słowo Boże w ręku i z niego nie czytają ale szukają, można powiedzieć, to wschodu, to zachodu, po to tylko, żeby właśnie, żeby zaspokoić swoje serce, a to właściwie nic nie pomoże. Nic. Jeśli Jezus Chrystus, który jest na miejscu, który właśnie może człowieka uratować, to właśnie On, który chodził po tej ziemi, może dać życie wieczne. I ta niewiara tych ludzi, którzy oni wtedy słyszeli Go, wtedy widzieli Go, nawet mogli Go dotykać i oni po prostu byli pełni niewiary i odrzucili Syna Bożego, to jakże to mogło do nich dojść, skoro właśnie oni na własne oczy przecież wielokrotnie yy, widzieli te Jego cuda, a mimo to zostali niewiernymi. Ale Słowo Boże mówi nam w Ewangelii Jana, że ci co błogosławieni, ci którzy nie widzieli a uwierzyli niewiara jest wielkim grzechem przeciwko Bogu dlatego, że Bóg który posłał swojego własnego syna dał go jako dar na tą ziemię a ktoś z ludzi mówi po co mi syn, po co mi Jezus i nie przyjmuje wiarą tego syna albo może powiedzieć nie ma zaufania do Boga że to jest jedyny zbawiciel dla Niego to jest największy grzech jaki tylko człowiek może uczynić przeciwko Bogu, odrzucić Syna Bożego i podeptać dar łaski Słusznie, dwudziesty werset. Odłamane zostały z powodu niewiary. Ty zaś trwasz dzięki wierze. Yy, tutaj mamy wzbijaj się w pychę, ale się strzeż. Natomiast wszystkie tłumaczenia mówią nie wzbijaj się w pychę. I angielskie, i rosyjskie, i czeskie, i wszystkie pozostałe polskie. Więc yy, niemal na pewno jest tutaj błąd tłumaczy edytorów brytyjskiej wersji. Nie wzbijaj się w pychę, ale się strzeż. Nie bądź wysokiego mniemania o sobie, ale się strzeż. Tutaj oczywiście te gałęzie odłamane nie oznaczają zbawienia czy braku zbawienia. Tu chodzi ewidentnie o świadectwo jako Izraela, i świadectwo jako chrześcijaństwa. I to proroctwo, które tutaj widzimy, bo to jest proroctwo, 22 werset mówi, o ile wytrwasz w dobroci, bo inaczej i ty będziesz odcięty. Niestety, jeżeli byśmy przeoczyli to, że to dotyczy zewnętrznego świadectwa jako świadectwo Izraela, i świadectwo jako chrześcijaństwa, to przeoczymy to, że to wspaniałe prosto się wypełni. I widzimy w objawieniu Jana, trzeci rozdział, od czternastego wiersza. A do anioła zborów Laodycei napisz, to mówi ten, który jest amen, świadek wierny i prawdziwy początek stworzenia Bożego, Znam uczynki twoje, że ani zimny, ani gorący nie jesteś, obyś był zimny albo gorący, a tak, że jesteś letni, ani gorący, ani zimny wypluję cię z ust moich. I realizację też tego proroctwa widzimy w objawieniu 17 rozdział, gdzie jest osąd nad chrześcijaństwem jako zewnętrznym wyznaniem. 17 i 18 rozdział I tutaj ja przeczytam z XVIII rozdziału z Objawienia, gdzie jest właśnie o tym odcięciu. To jest od siódmego wersetu. Ile sam siebie uwielbiał i rozkoszy zażywał, tyle udręki i boleści mu zadajcie. Gdyż mówi w sercu swoim, siedzę jak królowa i wdową nie jestem, a żałoby nie zaznam. Dlatego w jednym dniu przyjdą jego plagi, śmierć i boleść i głód i spłonie w ogniu, bo mocny jest Pan Bóg, który go osądził. I zapłaczą nad nim i smucić się będą królowie ziemi, którzy z nim przeteczeństwo uprawiali i rozkoszy zażywali, gdy ujrzą dym jego pożaru. Taki jest koniec tego chrześcijaństwa zewnętrznego wyznania w niewierności. Niestety ten fragment jest czasami interpretowany jako odnoszony do zbawienia, ale tutaj wtedy trafiamy na poważne trudności. Bo Pan Jezus powiedział, że zbawienie jest niezależne od uczynków, zbawienie jest nieutracalne i ten fragment jest używany do tego, żeby wiarę dzieci bożych wywracać i czynić ich rozbitkami w wierze. Bo tutaj widzimy wyraźnie, że jest to uzależnione, jeżeli byśmy chcieli to odnieść do zbawienia osobistego, jest uzależnione od uczynków. Czyli jeśli nie wytrwasz w dobroci, pójdziesz do piekła. 22 werset, tak tłumaczą ci fałszywi nauczyciele. Więc te błędy są tak powszechne niestety, że w zasadzie wszystkie kościoły zgromadzone w Radzie Ekumenicznej Wszystkie, czy to adwentyści, czy baptyści, czy zielonoświątkowcy uczą fałszywej nauki o utracalności zbawienia i na pewno te głosy powszechnie będziemy dookoła słyszeć. Ale głos Pana Jezusa jest prosty. Uwierz we mnie, a będziesz zbawiony i zbawienie jest nieutracalne. Kto wierzy we mnie, ma życie wieczne. Jeśli zbawienie dałoby się utracić, jeśli byłoby ono uzależnione od mojej dobroci, to natychmiast poszedłbym do piekła, bo nie jestem w stanie być dobry. Nie jestem w stanie być dobry, dlatego Jezus musiał za mnie umrzeć. A jeśli szukam swojej dobroci, no to wtedy jestem na złej podstawie zakonu, czyli od razu jest to bardzo zły stan. I dlatego tutaj musimy mieć świadomość, że to chodzi o zewnętrzne, wyznanie, zewnętrzną praktykę. Izrael odrzucił Jezusa. Izrael powiedział krew Jego na nas i na dzieci nasze. Nie mamy króla, tylko cesarza. Został odrzucony, odrzucił sługę, który głosił do nich, czyli Szczepana. Ukamienowali go. Ściągnęli na siebie po prostu wyrok Boży. Zostali odłamani jako świadectwo. I chrześcijaństwo, jeśli nie będzie trwało w tych zasadach Słowa Bożego, a wiemy, że nie będzie niestety trwało, bo już jest to stan w ruinie, to będzie też odłamany i dziś się jeszcze szczycą. To my zajęliśmy miejsce Izraela. Jest nawet taka fałszywa teologia zastępstwa, że Izrael został odrzucony, a prawdziwym Izraelem rzekomo jest Kościół. Jest to diabelskie nauczanie, Ponieważ nie uczy tego Słowo Boże, tylko są to ludzkie wymysły. Na podstawie tego powstały totalitaryzmy, takie jak Stalina, który prześladował Żydów, Hitlera, który prześladował Żydów. No bo skoro prawosławna cerkiew jest prawdziwym Izraelem, albo Kościół katolicki jest prawdziwym Izraelem, no to tych, co się podają za potomków Jakuba, trzeba przecież wsadzić do obozów koncentracyjnych i zniszczyć, bo są fałszywi. Ale Słowo Boże mówi... Że i słońce księżyca, i, słońce słońca, i światło słońca nie przeminie. I dopóki one nie przeminą, to przymierze z Izraelem będzie trwało. I nowe przymierze jest dla Izraela obiecane. Że Izrael zostanie ponownie szczepiony. Jest powiedziane, że nowe przymierze zawrę z domem Izraela. O niewielu dniach, tak mówili do hebrajczyków. Więc nie będzie tak, że te gałęzie, które są odłamane, są odłamane na darmo. One będą później ponownie wszczepione. I tutaj jest wyraźnie, 24 <śmiech> mówi werset. O ileż pewniej zostaną wszczepieni w swoje drzewo oliwne ci, którzy z natury do niego należą. Jeśli byśmy to odnosili znowu do fałszywego odnoszenia tego do zbawienia indywidualnego, no to mamy dziwoląga, bo tu jest wtedy coś takiego, że ktoś nie trwa w dobroci, został odłamany, czyli stracił zbawienie, a potem znowu jest wszczepiony. Całkowite powstawienie na głowie, zupełnie bez sensu. Natomiast jeśli jest to świadectwo zewnętrzne, to wszystko jest w jak największej harmonii całego Pisma Świętego. Najpierw jeszcze chciałem ja takie słowo wyjaśnić Wzbijaj się w pychem, ale się szczerz. Grzesiek tutaj jak gdyby wyraził swoje zdanie hmm, czy, czy nie, nie zdanie, czy zdanie innych Biblii ale, e, że to wyraziłem, zdanie innych Biblii e, czy nie wzbijaj się w pychem czy wzbijaj się w pychem, ale się strzesz według mnie to jedno jest, to, jedno jest i to samo ponieważ wzbijaj się w pychem, ale się strzesz Czyli nie, nie wzbijaj się w pychę. To jest w takiej przenośni powiedziane tutaj, po prostu nie w bezpośredni sposób, tylko użyta jest po prostu taka y, przenośnia do tego celu. Ale są inne zdania brytyjki, gdzie Ale jest nie wzbije. Yy... To jest ewidentny głąd drukarski. Tak tylko było moje odczucie takie. Yy... <śmiech> Ogólnie chciałem pokazać, po powiedzieć to, że Powiesz wtedy, odłamane zostały gałęzie, abym ja był wszczepiony. Tutaj widzimy często właśnie w tych wierszach taką liczbę pojedynczą. Z jednej strony liczba mnoga jest właśnie użyta jako Izraela, a z drugiej strony czytamy, abym ja był wszczepiony. Potem choćby nawet to właśnie wzbije się w pychem, tutaj też jest liczba pojedyncza użyta tak samo o ile wytrwasz w dobroci, bo inaczej i Ty będziesz odcięty. Tu nie chodzi o, o to, że pojedynczy wierzący w jakiś sposób musi wytrwać w dobroci, bo inaczej będzie odcięty. Każdy wierzący wiadomo, jeśli uznał swoje grzechy, w obliczu Pana Jezusa, wyznał je, ma je zgładzone, ma życie wieczne. Nic, nie ma takiego prawa i możliwości, aby był w jakikolwiek sposób odłączony od Chrystusa. Jeśli to zrobił z głębi swojego serca, to y, jest to pewne. Tak jak dzisiaj mogliśmy to czytać, nawet w tym liście do hebrajczyków, y, że właśnie takiego mamy arcykapłana, który uczynił to raz na zawsze. Ta ofiara jest doskonała i nie ma wątpliwości. Ale właśnie tu jest użyta taka też przenośnia. Ta liczba pojedyncza, jak gdyby użyta tutaj w tych wierszach, odnosi się do całości pogaństwa. Do tych, którzy właśnie można powiedzieć w jakiś sposób troszkę zachępili się tym, że teraz jakby poganie bardziej zaczęli wierzyć w Pana Jezusa, zaczęli yy, jak gdyby nawet to, że właśnie czytają Nowy Testament, a Izrael jak gdyby tego Nowego Testamentu nie uznaje, to jak gdyby yy, no nie, nie zachełpił się tym Panem Jezusem, odrzucił go ogólnie. Ale... Yy, a tu poganie jak gdyby w jakiś sposób tym się szczycą, że oni jak gdyby przyjęli Pana Jezusa, ale ogólnie w jaki sposób go przyjęli? że jest to tylko taką zewnętrzną literą, a nie czymś, co uważa za ofiarę doskonałą, która przebłagała wszystkie ich grzechy. Dla potwierdzenia tego jeszcze chciałem właśnie pokazać ten wiersz z Ewangelii Łukasza, siódmego rozdziału. To jest cała taka przypowieść yy, o tym setniku. Ewangelii Łukasza 7, która się ciągnie tutaj yy, od pierwszego wiersza. Asługa pewnego setnika, bardzo przez niego setnika bardzo przez niego ceniony, a sługa pewne, bardzo przez niego ceniony, zachorował i bliski był śmierci. A usłyszawszy o Jezusie, posłał do Niego starszych żydowskich, prosząc, aby przyszedł i uzdrowił Jego sługę. A oni, przyszedłszy do Jezusa, prosili Go usilnie, mówiąc, godzien jest ten, abyś Mu to uczynił. Miłuje bowiem lud nasz, I tak dalej. Jezus poszedł z nimi. Gdy już był niedaleko domu, setnik posłał przyjaciół i kazał mu powiedzieć, Panie, nie truć się, nie jest ten bowiem godzien, abyś wszedł pod dach mój, Dlatego i samego siebie nie uważałem za godnego, by przyjść do Ciebie, lecz powiedz słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój, bo ja jestem człowiekiem podległym władzy, mającym pod sobą żołnierzy i mówię temu, idź, a idzie, a innemu przyjdź, a przychodzi, a słudze memu czyń to, a czyni. A gdy to Jezus usłyszał, zdziwił się i zwróciwszy się do towarzyszącego mu ludu rzekł, Powiadam wam, nawet w Izraelu tak wielkiej wiary nie znalazłem. Tu właśnie jest to podkreślone w jaki sposób właśnie ten Izrael y, nie uwierzył w Pana Jezusa, nie trwał właśnie w tych y, obiecanym przyjściu Mesjasza, pohańbił Go, odrzucił Go, I tu właśnie Pan Jezus mówi, nawet w Izraelu tak wielkiej władzy nie znalazłem, jak w tym Poganinie. Jak w tym człowieku, który pochodził yy, prawdopodobnie z Rzymian. Z ludzi zewnętrz, z zewnątrz, nie z Izraela. I właśnie w podobny sposób yy, tu jest yy, pokazane, są te wiersze, że mimo to, że wyrażona jest ta liczba pojedyncza, że tu jest jeden człowiek, ale mowa jest o całości pogan, o całości ludzi niewierzących. Bo z jednej strony, no w danym momencie nie czyta tutaj, wszyscy pogani nie czytają, czyta to na przykład jakiś tam jeden człowiek i Ale odnosi trzeba brać pod uwagę jak gdyby całość ludzi, którzy nie są Izraelem, którzy należą do pogan. Chciałem jeden wiersz przeczytać z dzieje apostolskich z 28 rozdziału. Niechże wam więc będzie wiadome, że to pogan a 28 wiersz. 28 28. Dzieje apostolskie. Niechże wam więc będzie wiadome, że to pogan posłane zostaje to zbawienie Boże. Oni też słuchać będą. Tak, tu jest właśnie pokazane, że to zbawienie, które najpierw było skierowane do Żydów, również właśnie będzie posłane do pogan. I my właśnie, jako ci ludzie z Pogan, mieliśmy możliwość tego uwierzenia. I dlatego ta mowa, że nie wzbijaj się w pychę, ale właśnie skorzystaj z tej dobrowliwości, to znaczy tak, o ile wytrwasz w dobroci, to znaczy, że yy... Jeśli nie skorzystamy z tego czasu łaski, z tej dobroci, kiedy Bóg czeka, oczekuje na to, że my przyjdziemy i uwierzymy, to może przejść ten czas i Bóg przestanie yy, kierować ten, tą swoją yy, dobrotliwość na pogan, a skieruje się z powrotem do Izraela, co się stanie właśnie w tym tysiącletnim królestwie po ucisku. Chciałem jeszcze do tego fragmentu e, przeczytać dwa zdania z listy do Hebrajczyków, 6 e, rozdział, 7 i 8 perset. Hebrajczyków 6, 7, 8. Ale bowiem ziemia, która piła deszcz, często na nią spadający i rodzi rośliny użyteczne dla tych, którzy ją uprawiają, otrzymuje błogosławieństwo od Boga. Lecz ta, która wydaje ciernie i osty, jest bezwartościowa i bliska przekleństwa, a kresem jej spalenia. Myślę, że to widzimy w tym fragmencie, że słowo wszczepiony, tak jak to mamy w dziewiętnastym <śmiech> wersecie. E, wszczepiony to nie znaczy narodzony na nowo i zbawiony. Podobnie słowo odłamany nie, oznaczy, nie oznacza utracił zbawienie. E, w tym fragmencie i to trzeba rozumieć sens w jakim apostoł o tym pisze. Słowo odłamany to znaczy, że ten ogrodnik przestał podlewać. A słowo szczepiony to znaczy, że ogrodnik zajął się tym kawałkiem poletka i zaczął je podlewać, dbać. E, tak jak tu czytaliśmy w tym urywku z listu do Hebrajczyków, ziemia, która piła deszcz, często na nią spadający. Czyli ogrodnik troszczy się o dany kawałek ziemi, podlewa, nawozi, e, stara się o to. Jeśli to rodzi owoce, no to jest dobrze. Jeśli nie, to w końcu przestaje tym kawałkiem pola się zajmować i zajmuje się innym kawałkiem pola. I tak było, już to powtarzamy tak wiele razy właśnie z Izraelem, że Bóg podlewał, podlewał, podlewał Izraela. Teraz przestał podlewać i podlewa wszystkie narody. Także nas w Polsce. A więc zostaliśmy wszczepieni, czyli znaleźliśmy się w kręgu zainteresowania Bożego. Bóg daje nam czytać Słowo i czeka na to, że będziemy wydawać owoce. I teraz oczywiście możemy powiedzieć tak, że Bóg przestał podlewać to pole pod nazwą Izrael. Zaczął podlewać to wielkie pole pod nazwą Pogaństwo. I tak rzeczywiście nie jest to powód do tego, żeby się chlubić. Bo mamy też przykłady w Biblii w Starym Testamencie, na przykład e, Belsazara, tego króla, e, syna Nebukadnezara, e, do, na którego przyszedł sąd. Ta ręka, która pisała na ścianie, ponieważ on... E, nie ukorzył się w swoim sercu, widząc, co stało się z jego ojcem, który wpadł w obłęd pychy. To czytamy w Księdze Daniela. Księga Daniela, 5 rozdział. 22 wiersz. Czy widzimy to na przykładzie takiego bożego człowieka jak Dawid? Bóg odsunął Saula, tego, który był królem przed nim, i wybrał lepszego, według serca Bożego. Ale czy Dawid nie zawiódł? I tak, kiedy my dzisiaj powiemy, jesteśmy jako poganie lepsi niż Żydzi, bo wydajemy owoce, ale wiedzmy, że i to rzeczywiście jest proroctwo, te gałęzie zostaną odłamane, czyli ten gospodarz czy ogrodnik znowu zacznie podlewać to poprzednie pole, czyli Izrael. Jeszcze coś na temat tego nie. Rzeczywiście mam tu nawet małe wydanie Nowego Testamentu, gdzie to słowo nie jest. Czyli młodsze wydanie brytyjskie to jest po prostu błąd druku czy błąd zecera. Ktoś to słówko ominął, ale jest więcej takich błędów w tej Biblii. Ale rzeczywiście tutaj myślę, że Paweł też miał rację w tym sensie, że to słowo nawet gdyby tak miało być, to i tak wiadomo, że myśl jest ta sama. Chciałem też na potwierdzenie podać ze dwa miejsca czy trzy miejsca, gdzie Duch Święty rzeczywiście w ten sposób się wypowiada. Mam na myśli Kaznodzieje Salomona, 11 rozdział. gdzie takie jest wrażenie, że yy, słowo mówi, rób źle. Księga Kaznodziei, to jest w mojej Biblii strona 743, wiersz dziewiąty. Raduj się młodzieńcze w swojej młodości. 11 rozdział, 9 wiersz. księgi Kaznodziei. Raduj się młodzieńcze w swojej młodości i bądź dobrej myśli, póki jesteś młody. Postępuj, jak każe Ci serce i używaj, czego pragną Twoje oczy. Można powiedzieć super słowo dla młodych ludzi. Róbcie, co chcecie. Ale tu jest jeszcze jedno zdanie na końcu. Lecz wiedz, że za to wszystko pozwiecie Bóg na sąd. Tak, swą drogą, to to słowo do dzisiaj wisi nad biurkiem mego syna. Często, kiedy tam siedzę, to akurat patrzę na to. E, więc chociaż tu jest tak napisane... E, Póki jesteś młody, rób, co ci serce każe. To jednak wiadomo, że to wszystko ostatecznie zmierza. Nie rób tego, co ci serce każe. I nie używaj tego, czego pragną twoje oczy. Tylko żyj w bojaźni, bo jest Bóg. Ale w ten sposób jest to napisane. Możemy zobaczyć w Nowym Testamencie, w liście do Koryntian, pierwszy jest do Koryntian, Jedenasty rozdział. Szesnasty wiersz. A jeśli, komuś się wy, a jeśli się komuś wydaje, że może się upierać przy swoim czyli ma y, złe zrozumienie tego fragmentu, czy tej sprawy jeśli komuś się wydaje, że może się upierać przy swoim niech to robi. Ale my takiego zwyczaju nie mamy, ani też Słowo Boże. Zbory. Czyli, proszę? Zbory Boże. Zbory Boże, tak. Dziękuję. A więc znowu wydaje się, e, pisze apostoł, jeśli uważasz w ten sposób, no to, no to dobrze. Oczywiście, że to nie jest dobrze. No ale y, tu jest y, jeszcze końcówka tego. Ale my takiego zwyczaju nie mamy, żeby kobiety nie nakrywały głowy w czasie modlitwy. Czy też jeszcze 14 rozdział, 38 wiersz, chociaż tutaj w naszym tłumaczeniu znowu jest troszkę nieadekwatnie. 14 rozdział, 38 wiersz. A jeśli ktoś tego nie uzna, sam nie jest uznany. Inne tłumaczenie mówi, starsze. Jeśli ktoś tego nie, uzna, ktoś tego nie uznaje, niech nie uznaje. Nie uzna. A więc nie chodzi o to, że można nie uznawać tego, co Słowo Boże mówi Tu chodzi konkretnie o to, czy kobiety mogą zabierać publiczny głos na zgromadzeniach, czy nie Oczywiście Słowo Boże mówi, że nie, nie mówi, że możesz mieć inne zdanie No oczywiście tak, możesz mieć inne zdanie, ale według Biblii to tak nie jest A więc Słowo Boże i tak się wypowiada rzeczywiście, tak jakby zachęcając no to rób źle, albo jak jest w objawieniu. Kto się brudzi, niech nadal się brudzi. Czy to chodzi o to, jeśli grzeszysz człowieku, to grzesz dalej? No oczywiście, że nie. Ale to jest taka mowa. No jeśli grzeszysz, no to utoniesz. Nie grzesz. Odwróć się od tego. Gdyby to było napisane, wzbija się w pychę, to by sens był taki sam. No ale jak już to potwierdziliśmy W oryginale jednak myśl była, nie wzbijaj się w pychę, ale się strzesz. Czyli zamiast pysznić się tym, że oto teraz Bóg do mnie się zwrócił i mnie chce obdarować, to trzeba powiedzieć z całą pokorą, tak jestem grzesznikiem Panie, potrzebuję Twojej pomocy. Tak jak do tej kobiety przyłapanej na cudzołóstwie, Panie Jezus powiedział, i Ci nie grzesz więcej. Czy sobie wyobrażacie, że ona poszła i już nigdy więcej nie zgrzeszyła? Nie. Chodzi o to, że ona miała zwrócić się do Pana. Panie, ale jestem grzesznicą. Ja potrzebuję przebaczenia. To słowo do tego miało prowadzić. Tak samo jak to słowo i sprzedaj wszystko, co masz, a potem przyjdź i mnie ślady. To jest dokładnie to samo. A gdyby on poszedł i sprzedał wszystko, co miał, czy w ten sposób byłby zbawiony? Nie. Tu chodzi o to wskazanie na to, gdzie jest problem. Właśnie to serce ludzkie, które się wynosi, jest problematyczne. I taki tutaj w tym fragmencie widzimy. Zwróćmy sobie na to uwagę, na 19. wiersz i tutaj w nim jest przedstawione nasze ludzkie takie osądzanie czy widzenie pewnych spraw, co się dzieje na przykład na, na ziemi i tak jak na przykład jak do Żydzi zostali odrzuceni, boganie wierzą, to można powiedzieć tak, tak to właśnie zostało, tak jest, tak, tak jest nasze widzenie, tak człowiek od razu to powie i tak wydaje mi się, że tak jest, to słusznie. I w wielu sprawach tak po prostu, tak też, no tak mamy po prostu skłonność, czy złą cechę, to tak właśnie sprawy osądzamy. Od razu tak i wydaje nam się, że tak jest słusznie. Długo, długo możemy w jakiejś sprawie uważać, że tak, tak jest, to jest słuszne. Dopiero później, jak weźmiemy Słowo Boże, zaczniemy czytać, to zobaczymy, że wcale tak nie jest, że my byliśmy w błędzie. ale na przykład tak, jak Też podobnie jak uczniowie to się wprost zapytali, kto zgrzeszył, on czy rodzice jego. A Pan Jezus w ogóle Boże widzenie było całkowicie ani to, ani to. Myśleli, że ta, ta rzecz będzie taka, ani to, ani to nie było słuszne. I ten 20 wiersz też nam pokazuje. zobaczmy na niego. Jak to Bóg widzi, że słusznie, ale odamane zostały dlaczego? Z powodu niewiary, a my, dzięki czemu trwamy? Dzięki wierze. I dalej jeszcze jest to drugi wiersz, dobrotliwość Boża. Też w innym miejscu, że dobroć Boża do upamiętania cię prowadzi. Chodzi o to, że myśmy się nawrócili i mamy się też nie cofać. Nie, no Bóg po prostu powierzał nam piękny skarb, klejnoty. No i, i teraz my, mając to wszystko, mając świadomość po prostu, jak Bóg nam to dał, to mamy je po prostu przed sobą, przed naszymi oczami i my to zaczniemy można powiedzieć deptać, to co Bóg po prostu ma zrobić? Musi to po prostu odebrać nam to, to. A to jest rzeczywiście coś pięknego, Jak tak jak Pan Jezus powiedział już kiedyś to mówiłem, że nie rzucajcie pereł przed wieprzem i no też abyśmy Artus, takimi się nie stali właśnie, takimi po prostu, że też Można powiedzieć, że chrześcijaństwo ogólnie tak, tak się stało, że rzeczywiście wzięło to wszystko depcze. To tak to piękne rzeczy po prostu no, Pan Jezus, no, wszystko, co, co z Nim jest związane, tak łatwo po prostu to człowiek no, niestety no, no depcze. Też jak było do rozważania Rozentala, też takie można powiedzieć, to jest takie, to, jak mówił o tym statku, niestety ten statek po prostu rozbity jest. I każe tak, wszyscy do celu dojdą, ale niestety to chrześcijaństwo się rozbiło i jest dzisiaj po prostu mamy tak jak mamy, no i jest to smutne, kiedy właśnie, no, zobaczmy też jeszcze na taką rzecz, że jakie to tak przykre jest, że ci Żydzi tak odrzucili w tamtym czasie, jaki to był straszny ich, ich stan tej niewiary. A zobaczmy teraz po prostu, jakie chrześcijaństwo jest, że i też do tego dojdzie, że że musi być to wszystko, jak gdyby, no, to chrześcijaństwo, tak osądzone. Jakie to... Do jakiego stanu, że jako chrześcijaństwo, żeśmy doszli, jak daleko, żeśmy po prostu, można powiedzieć, odeszli, odchodzą, no, jako ludzie po prostu, którzy znają, którzy mają Biblię, wszystko i odchodzą po prostu tak daleko od Boga, to i też do takiego stanu, można powiedzieć, jako chrześcijaństwo człowiek doszedł. Jakie to jest smutne po prostu i y, straszne. A też jeszcze chciałem powiedzieć to wcześniej, że zamiarem Bożym to przecież nigdy nie było, żeby Żydzi na przykład byli odrzuceni, czy tam oni byli odłamani Bóg chciał, aby wszyscy byli zbawieni wszyscy byli Żydzi, żeby uwierzyli, przyjęli Go i poganie, żeby też przyjęli nie chciał ogóle, żeby tak się bo Bóg chce, aby wszyscy byli zbawieni nie chce, żeby ktokolwiek zginął czy poszedł na wieczne potępienia po to bo się dał Pana Jezusa aby każdy był zbawiony aby każdy był ratowany, nigdy nie poszedł do piekła, bo Bogu jest szkoda każdego człowieka, nawet jednego, że on będzie musiał iść do piekła na zatracenie i nie wyjdzie to nigdy I, i Bóg po prostu jako no, On jest duchem, wie co to znaczy, że dusza po prostu będzie musiała cierpieć przez całe wieki, to jest coś niewyobrażalnego, dlatego dał właśnie Pana Jezusa, aby człowiek tam nie poszedł. Także Bóg się, można powiedzieć, smuci z każdego człowieka, który będzie musiał iść do piekła, bo jego grzechy będą go oddzielały i nie będzie mu przed Bogiem stanąć. A kto przyjął właśnie Pana Jezusa, ma te że jest władzone, gniew jest usunięty i też właśnie to jest, to jest taki jedyny klejnot właśnie, że to zbawienie może każdy tak dostać, słyszy tą Ewangelię, ludzie słyszą, słyszą no i nikt, nie, nie, nie, nie chce wielu praców, nie chce przyjmować. Tak, taki klejnot, choćby taki, taki jeden, odrzuci ktoś go. I co? nic Bóg, więcej Bóg po prostu to człowieka nie może zrobić 184 душо